Paweł. Między 1,18 a 3,20 Zobaczcie jaki ogromny fragment. Paweł mówi o czym? O grzechu. On wykazuje grzech. Jest taka ewangelia lewa, która mówi, że my musimy tylko przytulać ludzi i mówi, że Bóg ich kocha. Wszędzie wiedzą. Wiesz, że w, ka w każdym religijnym miejscu powiedzą się, że Cię Bóg kocha. A u świadków Jehowy to najbardziej. Tam na Ciebie wylejo strumienie miłości. Tak Cię po prostu tam rozkochają, rozumiesz, że w ogóle stracisz orientację, stracisz orientację w ogóle o co chodzi, taki, jak się czujesz kochany, tak się czujesz. Święty Paweł przez ponad jeden rozdział, przez półtora rozdziału mówi o grzechu. No przepraszam, no tak robi Święty Paweł. No Uważam, że powinniśmy brać przykład z apostoła. On wykazuje odstępstwo religijnych ludzi tak? i grzechy ludzi, którzy są niereligijni. On uderza w ateistów i uderza w samosprawiedliwość. On uderza w ateizm i w samosprawiedliwość. On o tym mówi, on się nie boi o tym mówić. Wiesz, że można mówić o miłości i o grzechu jednocześnie. Wiesz, że można o grzechu mówić w miłości. Wiesz, że można kochać, przytulać człowieka i mówić do niego, że idzie do piekła. Wiesz, że można płakać przy jego nogach po prostu i mówić mu o tym, że jeżeli nie uwierzy teraz w to, co Ty mówisz, to może skończyć w piekle. Wiesz o tym, że tak jest? Wiesz, że możesz uzdrawiać go, tego człowieka i mówić mu, że jeżeli on wróci do swoich grzechów, rozumiesz, to nie niemocy do niego mogą wrócić. Wiesz, że tak to działa? Nie wolno nam nie mówić o grzechu. Ja nie będę tego czytał, bo to jest za długi fragment. Święty Paweł wszystko im wyciąga. Wszystko im wyciąga. Porusza homoseksualistów, porusza bałwochwalstwo, wszystko im poruszył. Jeśli się mówi, tolerancja, trzeba być tolerancyjnym. Ja mówię, ja nie będę tolerancyjny. Przepraszam. Ja nie mogę być tolerancyjnym. Przepraszam. Jak w 2001 roku poznałem Jezusa Chrystusa. Jak ręczałem w więziennej celi w sztumie. A przez moją głowę przechodziły setki grzechów, które popełniłem. Zamordowałem człowieka, przynajmniej jednego, o którym wiem. Handlowałem narkotykami, łamałem ludziom nogi, dlatego że pieniądze oddawali, sikałem na nich. Byłem zboczony seksualnie. Siedziałem w homoseksualizmie, siedziałem w zoofilii, byłem popaprany totalnie. I przyszedł do mnie Jezus! I zrobił mi jednogodzinną terapię. Wziął mnie, dotknął, trzykrotnie od kokainy umierałem. ubierałem od kokainy po prostu, ja miałem takie jazdy, że ja, ja chciałem tak adrenalinę w sobie podwyższać za pomocą narkotyków i różnych rzeczy. Że po prostu wymyślałem sobie niestworzone rzeczy. Miałem dużo pieniędzy, bo byłem złodziejem, byłem przestępcą, miałem dużo kasy, wydawałem je na narkotyki, na imprezy, balowaliśmy wszędzie. I wiecie, i ja, jakby kiedy przyszedł do mnie Bóg, wiecie co Bóg to mi Bógał, Bóg, on mnie nie oskarżył. On mnie nie oskarżył. On przed do mnie z miłością, to była potężna miłość. Ale pierwszą rzeczą, która ta miłość spowodowała, to było przekonanie o grzechu. Ja w wyniku zetknięcia z tą miłością byłem przekonany, że idę do piekła, je mam pozamiatane w ogóle i siemać. I ja leżałem na twarzy w tej celi. Ja leżałem na twarzy. On do mnie nie mówił, Ty grzeszniku. się tu on do mnie mówił? Te pierwsze słowa Boga, które usłyszałem że Umarłem zamiast Ciebie, już nigdy nie staniesz na sądu. Więc On mi nie mówił o tym, że jestem grzeszny. On nie mówił, że idę do piekła. On mi tego nie mówił. On prezentował miłość i w tym momencie przychodziło przekonanie. Jak my to robimy? My idziemy z tą miłością. My idziemy z tą miłością, rozumiecie, ale mówimy, On nie musi mówić Tobie do Twojego intelektu. Bóg nie mówi, nie musi mówić do intelektu. Ty, głosząc Ewangelię, musisz to nazwać. Ale robisz to w miłości, nie potępiając człowieka. Rozumiesz? Jakby wplatasz to. Mówienie o tym, co Jezus zrobił na krzyżu, ono ma być jakby otoczką do tego, że Ty mówisz, jaki jest problem ludzi. Nie możesz ludziom nie powiedzieć o problemie. Zobaczcie, te zhumanizowana Ewangelia, która jest dzisiaj, ona mówi tak, wszyscy jesteśmy zbawieni. Ja mówię, wszyscy tak, macie rację. Tylko, że nie wszyscy chcą przyjąć to te zbawienie, bo żeby przyjąć to zbawienie, to trzeba chcieć się pozbyć grzechów. Nie ma czegoś takiego jak zbawienie, przyjęcie zbawienia bez porzucenia grzechu. Takiego czegoś nie ma, tak coś nie istnieje. Nie można wyciągnąć ręki do Boga i powiedzieć daj mi niebo, a dalej trzymać śmieci w ręku, bo Bóg mówi chętnie dam Ci niebo. Ale czy pozwolisz, że usunę z Twojej ręki śmieci? Lubię te śmieci ojcze, zostaw mi je, zostaw i niebo połóż na te śmieci. Bóg mówi, ja nie lubię sałatek, ja takie proste posiłki daję, wiesz. proste. Mówi, mogę usunąć? Nie lubię, je lubię, tak bardzo je lubię. Bóg mówi, nie ja niebo Ci tam. Wiesz co, to jest? to jest tak jakbyś trzymał małego Fiata, masz małego Fiata na przykład i proponuje Ci ktoś Mercedesa. Jakiegoś tam nie wiem, za, za, za 300 tysięcy i to To lubię małego małego fiata. Wiecie, jak w internecie kiedy przeczytałem taką, taką, tą, oddam, e, e, malucha, oddam małego fiata za, za atidasy, rozumiesz? Ktoś takie, tak, takie zawiesił taką reklamę. A tyle jest wart maluch. No ile jest wart maluch? Nic. 500 zł, 1000 Bóg mówi, daje ci coś. I kiedy my idziemy i ludziom dajemy niebo, prezent, rozumiesz? To my musimy im powiedzieć tak, ale... Te niebo wyrzuci z Twojego życia ten fariazm, idziesz na taką zamianę, taka zamiana, taka zamiana, taka zamiana, ja wtedy w 2001 roku w sztumie zgodziłem się na tą zamianę, ja się narodziłem na nowo, bo ja się zgodziłem na zamianę, ja, ja nie wiedziałem co ja będę miał w zamian jakby z innych rzeczy, bo rozumiesz, wiedziałem jedno, że przed do mnie z niebem i teraz ja nie chcę tych rzeczy, które miałem tutaj. A byłem do nich bardzo przywiązany, bardzo, bardzo byłem przywiązany. Ale musimy ludziom mówić, Jezus umarł za Twoje grzechy. Jezus umarł za Twoje grzechy. Ludzie muszą usłyszeć to od Ciebie. Ludzie czasami pytają, jakie ja mam grzechy, ja do Kościoła chodzę. W tym kraju bardzo często się z tym spotkasz na ulicach. I też w takich relacjach, w kontaktach. Chodzę do Kościoła. Ja mówię, diabeł też chodzi do Kościoła. Ja wierzę. Ja mówię, diabeł też wierzę. Jest napisane, że demony wierzą i drżą nawet. Wszystko wierzące, wszystko wierzące stworzenia. Wszystko wierzy. Diabeł wierzy. Bardzo wierzący jest. Jeden z głównych aniołów Bożych. Odpowiedzialny za całą grupę uwielbienia w niebie był kiedyś. Lider uwielbienia. Rozumiecie? Także to. Ale ja jestem dobrym człowiekiem. Ja wie bardzo dobrze. Jest takie specjalne miejsce w piekle dla dobrych ludzi. Różni są ludzie w piekle. Jest taka anegdota, słuchajcie, że yy, przychodzi tam grzesznik do piekła, jakiś tam demon mówi, to Cię oprowadzę, bardzo proszę, tutaj spędzimy razem wieczność, więc zapraszam. I ci chodzi z tym człowiekiem, to mówię, a tutaj to kto to jest? A mówi, nie, tu katolicy, mówi, mają swoją mszę, mówi, zobacz, obrazy, wszystko fajnie, Maria. A tam, a tam to mówi, tam baptyści, są oni badają pisma, mówi, tam sobie mają takie swój klub. A tam, a tam to zielonośrodkowcy, mówi, tam sobie modną się innymi językami. A tamten, to tam stoi, mówi, a tamten mówi, to jest, mówi z tego, z ruchu wiary, wyznaje, że go tu nie ma. Więc wszyscy mają swoje miejsce, mamy ka każdy klimat, wiesz o co chodzi. Ale żaden z nich nie był obmyty krwią Chrystusa, każdy wszedł w jakiś klimat, każdy miał swój klimacik, jeden taki klimacik, drugi ptaki. Piekło jest pełne dobrych ludzi, humanistów, humanistów, porządnych ludzi, ludzi, którzy mają samosprawiedliwość. W Polsce spotkasz bardzo dużo samosprawiedliwych ludzi, wiecie, my idziemy do tej klasy tak zwanej porządnej średniej. W Polsce jest mało marginesu społecznego, to jest 10%. Kościoły zajmują się bardzo marginesem społecznym, ja mówię, bardzo dobrze, chwała Bogu, to jest wszystko w porządku, nie? Bogaczy też jest 10%, a 80% to jest porządna klasa średnia, która mówi tak, chodzimy do kościoła, jesteśmy porządni, albo jesteśmy porządni niewierzącym, wcale nie muszę wiedzieć, żeby być porządnym. Rozumiesz? I my do tych ludzi idziemy i musimy napiętnować ich samo sprawiedliwość i musimy wykazać ich grzech. Nie wykażesz im cudzołóstwa, nie wykażesz im I Musisz im pokazać, że człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. to ja mówi, jaki jest mój grzech? Ja mówię, ego! Twoje! Pójdziesz do piekła za ego. Księgi zostaną otworzone, proszę Ciebie, Zdzisiek Kwiatkowski. Jeden grzech, ego. Pasuje? Każdy ma ego. Każdy ma ego. Nowe narodzenie to jest śmierć ego. To jest śmierć ja. Żyje już nie ja. Tam jest w Grece ego napisane. Żyje już nie ego, ale żyje we mnie Chrystus, mówi Święty Pan. List do Galacjan 2, 19, 2:19. Żyje już nie ego, ale żyje we mnie Chrystus. A więc my musimy wykazać ludziom ten grzech. Bo łatwo wykazać grzech, jak ktoś stoi, że w ciebie jest narąbany, albo widzisz człowieka z depresją, wiecie co chodzi. Wiesz, w jakich jest rawała? Ale by po porządnych ludzi spotkać. Porządnych ludzi. I święty Paweł to robi. Wykazuje winę Greków i Żydów. Grecy to są ci ateiści, a Żydzi to są ci religijni. Jest z Żydami było najtrudniej. Rozumiesz? Bo to Żydzi go tłukli kamieniami jego bracia. Rzymian nawracał. Greków nawracał. Rozumiesz? Pogan, którzy wierzyli w ogóle w kołki. Żydzi, posądni Żydzi, tak? religijni ludzie. Oni mówili jemu nie. Chcę zauważyć, że to właśnie też oni ukrzyżowali Jezusa Chrystusa rękami Żydów. Religijni ludzie. Religia Jezusa ukrzyżowała. Religia. I Paweł to wykazuje. To jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, kiedy głosimy Ewangelię. Dwa. Między 3,21 a 3,30. Wszystko jest do 3,21 3,30. Święty Paweł mówi o zastępczej ofierze Chrystusa. On tu dopiero zaczyna mówić o łasce. On mówi łaska. On mówi, jest problem w waszym życiu, ale rozwiązaniem na ten problem jest łaska. Łaska. Religia w tym kraju zrobiła straszną robotę w umysłach ludzi. Mówi się, że trzeba sobie zasłużyć na Bożą przychylność. A więc co my głosimy? Niezasłużono Bożą przychylność. Definicja łaski na ten czas. O, o którym mówimy teraz, czyli głoszenie Ewangelii, to jest Boża niezasłużona przychylność dla Ciebie człowieku. Tak nie zasłużyłeś. Ludzie mówią, o, jestem taki grzeszny. Ja mówię, nic nie szkodzi. Kiedyś do jak mówi, ale ja mówię, jeszcze muszę tylko rzucić palenie i przyjdę do Jezusa. Ja mówię, niech cię ręka boska broni rzucać palenie. Ile palisz? On ja mówi półtorej packi na Amerykanów. Ja mówię, to bardzo dobrze. Przyjdź z tym całym towarem pod krzyż. Nie wyjmuj papierosa. Powiedz Jezus, zobacz, jestem przyspawany do tego szluga. Po prostu kładę się przed tobą teraz. Gwarantuję Ci, że On zajmie się tym lepiej niż ty. Ja jak wstałem z kolan tam w tłumie, przestałem czpać w jednej chwili. Mi się czuł, ja byłem uzależnionym narkomanem. Mi się śniła butla od kraka w nocy. Rozumiernąłem takie sny. Moje życie to była jedna wielka impreza. Kiedy wstałem z kolan po spotkaniu z Jezusem, już nie byłem ci półem. Pytali mnie, że czasami psycholodzy mówią, A jak pan przestał brać narkotyki. Ja mówię, cud! Nie skierowali na badania psychiatryczne. Ja byłem, słuchajcie, siedziałem już po nawróceniu w więzieniu i nie skierowali na badania psychiatryczne, bo za, oczywiście za stare sprawy siedziałem. I jak wiecie, jak ktoś siedział za morderstwo raz, to potem za każdym razem, jak ci siedzi do więzienia, to nie go badają psychiatrycznie, czy mu się nie pogorszyło. Więc oni mnie wzięli na kolejne badania i, i zrobili mi testy psychologiczne i wszystko. I ja okej, okay, ja się już wiesz śmiałem bo znam te testy właściwie na pamięć. mi tam wiesz głupoty, czym się różni mucha od drzewa, staw, staw od rzeki, wiesz o co chodzi. Jest. Wiesz, no okej, okay, ja, ja mogę z tym się poruszać, My, czy chcę być bardziej inteligentny, czy takie jak w ogóle jesteś w stanie to opanować, w ogóle ogarnąć temat, nie? I, i no to nie Pan mi opowie, opowiada mnie swoje życie tej psychiatrze. Ten policjant tutaj przykuty siedzi do policjanta w tworkach w Warszawie, pod Warszawą w Pruszkowie. I ona mówi, no i pisze, pisze. Ja mówię, i przed rok 2001, spotkałem Jezusa i ona przedstawił. Jak to pan spotkał Jezusa? Gdzie? To jest ważne dla psychiatry, gdzie spotkałeś Jezusa. On ja mówię Ale w, ja w ogóle ty, a ona milczy, wiesz. Ona milczy i pisze, trzy miesiące obserwacji psychiatrycznej, elektroencefalogram mózgu, proszę Ciebie, wiesz, i cały komplet bada. <grystanie> ja się tutaj troszeczkę troszkę zagniewałem, bo że ja Pani mówię, że spotkałem Jezusa i mam życie zmienione, Pani mnie bada, badać mnie Pani każe? Ona się do mnie nie odzywała, ja pojechałem na badania psychiatryczne, na badania psychiatryczne, na Mokotowie. Ja siedziałem tam, słuchajcie, prawie pięć miesięcy, Oh, yeah. Oni mnie badali. Ty, wiecie, co oni mi napisali? Ja mam dokumenty w domu, że ja nawet nie mam osobowości nieprawidłowej. Wiecie, co mi wpisali w, w, w diagnozie? Neofita, nawrócony. Ja mam takie na <śmiech> mam taki... <śmiech> <śmiech> Oni tak piszą, oni nie wiedzą. Taka była psycholog. Słuchajcie, nie tutaj psycholog, a na psycholog ze mną tam rozmawia. Mówi, to dlaczego pan to robił? Czemu pan tak krzywdził ludzi? Ja mówię, panie co? Miłości szukałem, ona szukała. Ja mówię, miłości szukałem, proszę Panią. Ja jestem psycholog, ona od razu podejmuje temat, bo ją tego uczą. Mówi, i znalazł Pan? Ja mówię, tak. Mówi, Pani psycholog mnie znalazłem Jezusa. Wierzę w Niego, wierzę w cuda. W cuda Pan wierzy? Wierzę w cuda, mówię, wierzę w to, że ludzie mogą być uzdrawiani, że ślepi mogą odzyskiwać zdrowe. No niech Pan mi nie mówi, tak ze mną rozmawia. A taki, taki, coś się nie zaczęło działać. Pamiętaj, gdziekolwiek jesteś, to, to jest bardzo ważne, żebyś teraz gdziekolwiek jesteś i mówisz prawdy Boże, obojętnie w jakiej konfiguracji, ty głosisz moc. Pamiętaj. Nieważne, czy ty idziesz w tym celu, czy też znajdziesz się gdzieś i po prostu mówisz. To jest nieważne, czy jesteś gdzieś, gdzie, ma, gdzie ma, masz zaplanowaną jakąś rzecz, po prostu idziesz i mówisz, bo ty jesteś sługą Bożym 24 godziny na dobę. Nie wtedy, kiedy jest akcja kościelna. Nie wtedy, kiedy coś się przydarza. Jesteś zawsze, bo Duch Święty w Tobie jest jak? Zawsze. Zawsze, jak raz wszedł, tak nie wyjdzie. Jesteś skazany na Ducha Bożego, jeśli oddałeś Mu swoje życie. On już się nie on nie wyjdzie. On powiedział, nikt Cię nie wyrwie z ręki mojej, nikt Cię on nie odłączy od miłości mojej. Halleluja! Jesteś zespawany z Bogiem, zjednoczony. I ona do mnie mówi, no niech Pan mi nie powie, niech Pan mi ja nie chce powiedzieć że jakby Pana synowi tramwaj obciął, to Pan wierzy, że odrośnie. Ja mówię, wierzę Pani Doktor. I ona, I ona te akta tak miała, tak zatrzasnęła. Ja mówię, Pani Doktor, Pani się nie może na mnie denerwować. Pani musi mówić, mhm. Mm <śmiech> <śmiech> nie wyjść! <śmiech> Psycholog. <śmiech> Psycholog. Rozumiesz? Psycholog. A ci Kazik z nami siedział w tym psychiatryku. Z Dublina był kasi, bo w ogóle wszedł do tej celi. I patrzę, tam dziewięciu siedział, ja byłem dziewiąty i taki Kazik siedział i czytał sobie taką małą Biblię, podchodzę do tego Kazika, mówiłem, wierzący jesteś. Kazik mówi, tak, odemrzcie Jezusowi, taki starszy Kazik, w nocy Siedział za to, zwykły, to nie był przestępca, zwykły taki właśnie, porządna klasa średnia. Słuchajcie, kobita go zaczęła zdradzać z prokuratorem. No i tam go wyrzuciła z domu. Kazik taki był niegramotny, nie potrafił sobie poradzić, ona tam trzymała wszystko, słuchajcie, i tego Kazika wyrzucili z domu. Kazik się troszkę rozpił, ale dalej pracował tam sobie i kiedyś się zdenerwował i, i, i, i naszedł w ten dom, proszę ciebie przywalił temu prokuratorowi u niego kacha no i, zapytań, za I Kazik tak siedział, i Kazik się tak źle poczuł psychicznie, że go skierowali na obserwacje, a w międzyczasie Kazik Jezusa poznał, w ogóle wiesz, historia z Kazikiem, ja mówiłem fajnie, mówię, bracie, będziemy mieli społeczność, byłem w porządku, nie? No i tak, i Kazik do któregoś dnia mówi tak, wiesz co Artur, mówi tak, bym chciał być ochrzczony w Duchu Świętym, mówić w innych językach, ja mówię, Kazik to się da zrobić nawet. To jest mówię tak, że ja na ciebie położę teraz ręce, stopi na ciebie Duch Święty, będziesz mówi innymi językami zgoda. Kazik prosty, proszę ciebie jak cep. I Kazik mówi, dobrze, ja położyłem ręce. Rano Kazik chodzi, szósta rano, sziaba da samba, na bala, sam, barabala, Mówię, ty taki rozpromieniony, cały chodzi. Mówi hallelujah, ja się palił, pali, pali, pali, mówi w innych językach, mówię, Pali mówi, haleluja! Ja mówię Kazik, tak trzymaj. Słuchaj, ko południa, Kazik cały czas w ogóle bombardowany, biorę Kazika do psychiatry. Na, na, na, na, na kontrolną rozmowę. Kasik mówi idzie, poszedł do... mówi tak, jak tam panie Kasiu? Bardzo dobrze, pani doktor? Wszystko w porządku? No wiem, bo pan jest wierzący. Oni lubią wierzący, bo oni są spokojniejsi. No, dobrze, no, czyta pan Biblię? No czytam, czytam, mówi, dobrze, taki pan szczęśliwy? A tak, pani doktor, zostałem obrzczony w Duchu Świętym. O, coś nowego panie Kasiu. Tak to się objawia u pana. No mówię innymi językami. Jeden z podstawowych symptomów schizofrenii, <grym> słuchaj. językami widzenie obrazów, gdzie wszystko to, co przeżywamy, że słyszymy głosy, widzimy obrazy, mówimy w innych językach, to jest schizofrenia. Psychiatra to uznaje za, za, za schiza. Jest. A może nas zaprezentuje? Jest, ona różne rzeczy widziała ta psychiatra. Każdy nie ma problemu, wstał, poszedł na psychiatrę, ręce, szala, pada, To psiu. niech pan idzie do siebie. Zapis zrobiła, że stan Pana Kazika jest tak zły, że nie może przebywać w warunkach więziennych, bo to grozi samobójstwem. I skierowali Kasika na oddział wolnościowy na Abramowicką Szpitala Psychiatrycznego w Lublinie. Wyszedł na wolność! <grym> Ludzie pytają, po co mi chrzest w na wolność wyprowadzę, mam dowody na to! Na wolność wyprowadził Kasika tu Święty! Przez to, że Kazik zaczął mówić w innych językach. A Jeszcze potem ochrzciłem Kasika. Bo Kazik mówi, że chce się obścić, chrzciłem Kazika tam, słuchajcie, zrobiłem w ogóle taki base, basenik taki, w ogóle ja się modliłem z Jebło, po prostu taki był kącik, gdzie się załatwialiśmy tutaj sedes, zlew, jedna, jedna ścianka, taka druga i takie małe wejście, te wejście zakleiłem chlebem, uszczelniłem Kazika na dwa razy i chrzciłem, by raz do połowy było mało miejsca, przestać nie wystawał, potem od połowy parił papierosy, nie wiem ile lat, w jednej chwili wyżej z tej wody przestawali, człowiek każdy się w Kościele Świątkowym w Lublinie, wiesz, także zobacz, Bóg gdziekolwiek jesteś, nawet w taki sposób, że jesteś tam przez głupotę tego świata Bóg będzie działał przez Ciebie, kiedy będziesz głosił Ewangelię Bożą, Amen. Bóg będzie przez Ciebie działał zawsze i wszędzie, bo to jest Ewangelia, ta Ewangelia jest mocą Bożą, ten świat będzie uważał, że jesteś wariat, rozumiesz, ale Ty masz to głosić, mówić o grzechu do ludzi, który jest owinięty w miłość, i musisz dalej mówić o łasce. O łasce niezasłużonej przychylności. Mówisz, nie zasługujemy na to wszyscy. Tak nie zasługujesz na to, ale ja też nie te zasługiwałem. Dostałem za darmo, za free. Dlaczego? Bo Jezus, Chrystus, umarł za moje i Twoje grzechy. A prawo nie działa wstecz. Jeżeli Bóg ukarał Jezusa, już nie może ukarać Ciebie, ale mnie. Bóg ukarał Jezusa, nie może ukarać Ciebie. Bo musiałby cofnąć krzyż Golgoty. Rozumiesz o co chodzi? Fałszywa Ewangelia głosi sąd. Sąd, sąd, sąd, sąd, sąd. Ja wiem spokój się z tym sądem. Dwa tysiące lat temu odbyła się największa sprawa sądowa. Boży Syn umarł na krzyżu zamiast ludzkości. My musimy to mówić ludziom. To trzeba krzyczeć do ludzi. Trzeba im pokazać ich problem, a następnie wykrzyczeć im rozwiązanie. Nigdy nie zostawiaj człowieka z problemem. Zawsze pokaż mu łaskę, która jest rozwiązaniem. Zawsze pokaż mu łaskę, obojętnie w jakim stanie będzie. Powiedz mu o łasce. Zobaczysz, wiesz, wiesz co zobaczysz? Że większą opresję będziesz miał wtedy, kiedy będziesz mówił o łasce, niż jak będziesz mówił o grzechu. Po grzechu religia krzyczy. Rozumiesz? Ona krzyczy. Ale Ty też musisz o tym napomnieć, bo to jest jakby miejsce, przez które będzie działał Boży Duch. Ty to robisz w sposób profesjonalny, a ludzie są przyzwyczajeni, że na nich krzyczą. Grzesznicy! To jest takie przysłowie polskie, bój się Boga. Bój się Boga. A dlaczego się ja go bać? Przyjął swojego Syna za widzami. Dał dowód swojej miłości do mnie przez to, że kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Chrystus za mnie umarł. A więc mówimy o łasce. Druga rzecz. Trzecia rzecz. Mówimy, że łaska jest dostępna przez wiarę. Cały czwarty rozdział, czwarty rozdział Listu do Rzyma. Mówi, że łaska jest dostępna jak? Przez wiarę. Czym jest wiara? Ludzie nie wiedzą w tym kraju, czym jest wiara. Wiara to pewność. Co to jest wiara? Pewność. Wiara to pewność. pewność Ktoś mówi, ja nie wiem, czy wierzę, czy nie wierzę. Ja wy jesteś mężczyzną czy kobietą. Mężczyzną. Ja wy pewny jesteś? Pewny. Ja mówię, to teraz mówię, rozpoznaj w sobie czym jest pewność. Mówię, robimy krok dalej. Jak wsiadasz do autobusu, czy tramwaju, czy pociągu, dajesz dmuchać kierowcy w balonik? Nie. To skąd wiesz, że jest sześć? No. No, ja mówię, wierzysz, tak? No wierzę. Ja mówię, to jest wiara. Musisz prowadzić ludzi do wiary. Musisz umieć powiedzieć ludziom, czym jest wiara. Musisz pokazać, czym jest wiara. Musisz powiedzieć, że wiara to pewność. Jak mam sięgnąć po tą łaskę? Przez wiarę! Uwierz! Jak to się czuje? Nie czuję się! Tego się nie czuje. Tego się nie widzi! Wiara jest pewnością tego, czego nie widać! Nie muszę wierzyć w krzesło. Widzę krzesło. Rozumiecie? Widzę. Ale są rzeczy, w które wierzysz. Są ludzie, którzy mogą powiedzieć, ja tylko na podstawie tego działam, że muszę wszystko mieć udowodnione. do takiego człowieka mówię, musisz wszystko mieć udowodnione. Tak, a mówię, potrafisz udowodnić wszystko. Potrafię mówię, kochałeś swojego ojca. Tak. Ja mówię, udowodni mi to. No, udowodni mi, że kochałeś ojca matki. No, proszę bardzo. Masz dowód jakieś? No nie, mówię, no to, to, to, to muszę ci uwierzyć, tak? A dlaczego mam ci wierzyć? Czemu mam ci wierzyć? A ludzie są pewni tego! A ja mówię, widzisz, zrozum z, z tak się to bierze od Boga. Musisz uwierzyć, że Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł na krzyżu Golgoty zamiast Ciebie i Bóg Ci przebaczył grzech. Bóg Ci przebaczył grzech. A nie mówimy o wierze. Kiedy już powiedzieliśmy o łasce, mówimy o wierze. To jest Ewangelia Boża. 4.